Nasza Ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądze. Dyskryminacja Bushmanów w Botswanie Rezerwa Botswana Central Kalahari Game Reserve została utworzona w celu ochrony tradycyjnego terytorium Bushmanów Gwi, Gana i Tsilla oraz ich sąsiadów Bak -Galagadi. Czarnych chmur nad Kalahari pojawiły się na początku lat 80. XX wieku, kiedy na terenie rezerwy odkryto diamenty. Niebawem botswanscy urzędnicy odwiedzili buszmenów, informując ich, że będą musieli opuścić własne ziemię. W seriach przemieszczeń z lat 1997, 2002 i 2005 niemal wszyscy buszmeni zostali eksmitowani, a ich domy rozebrano. W roku 2006 wywłaszczone społeczności otrzymały sądowne pozwolenie na powrót do swojej ojczyzny. Lecz rząd zrobił wszystko, aby utrudnić śmiałkom godne życie na rodzimym terytorium. Kilkuset rdzennych mieszkańców, którzy postanowili wrócić, natrafiło na serię restrykcji, które uderzyły podstawowe możliwości przetrwania. Administracja zakazała dostępu do ujęć wody, które wykorzystywali przed eksmisją. Ponadto rząd odmówił wydania pozwolenia na polowanie, które jest tradycyjnym elementem gospodarki plemiennej. Aresztowano około 50 Bushmenów tylko dlatego, że polowali, aby wyżywić swoje rodziny. Od momentu powrotu do rezerwy Central Kalahari Game co najmniej jedna kobieta zmarła z głodu i odwodnienia. Pomimo serii prawnych obostrzeń skierowanych przeciwko społeczności buszmańskiej, rząd Botswany zawarł umowę najmu z turystyczną firmą Safari Wilderness. Która niebawem, bez konsultacji z plemieniem, utworzyła obóz turystyczny na terytorium Bushmenów Ghana. Kalahari Playing Games, prowadzony przez Safari Wilderness, udostępnił swoim gościom dostęp do basenu i serwisu chłodzących koktajli, podczas gdy Bushmeni musieli odbywać długie wędrówki do ujęć wody pitnej. Pomimo tej rozbieżności, Safari Wilderness określa się jako organizacja ekoturystyczna, przyczyniająca się do ochrony dziedzictwa dzikiej Afryki i dzielenia korzyści płynących z turystyki z lokalną społecznością. W kwietniu 2010 roku powszechnie znany producent sprzętu sportowego Puma kupił 20% udziału w spółce Safari Wilderness. Także Puma w swoim marketingowym przekazie twierdziła wówczas, że przyczynia się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Obok powstałego w 2009 roku obozu turystycznego działalność na terenie rezerwy rozpoczęły przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją diamentów. Firma John Diamonds oszacowała potencjał swojej kopalni na kwotę 3,3 miliarda dolarów. Inne przedsiębiorstwo, Petra Diamonds, jako swój priorytet określiło zbadanie całej rezerwy pod kątem występowania diamentów. Co warte podkreślenia, przedsiębiorstwa, które otrzymały pozwolenia na pracę w dziedzinie eksploracji diamentów, zostały równolegle zobowiązane do nieudostępniania Bushmenom dostępu do odwiertów z wodą. Polityka dyskryminacji Bushmanów w Botswanie ma zabarwienie szowinistyczne i rasistowskie. Prezydent Botswany, Jan Khama określił członków tej grupy etnicznej mianem pierwotnych, prymitywnych oraz uwstecznionych. Wcześniej ten sam dygnitarz, który pełnił funkcję wiceprezydenta podczas pamiętnych eksmisji, nazwał sposób życia Bushmenów archaiczną fantazją. W styczniu 2011 roku, po latach walki, Najwyższy Sąd Botswany uchylił rządowe orzeczenie, pozbawiające buszmanów z Kalahari, Game's Games Reserve dostępu do wody. Po wyroku sądowym rzecznik buszmanów powiedział Jesteśmy bardzo uszczęśliwieni tym, że nasze prawa zostały w końcu uznane. Długo na to czekaliśmy. Podobnie jak wszystkie ludzkie istoty, potrzebujemy wody do życia. Modlimy się o to, aby rząd traktował nas z szacunkiem, tak jak na to zasługujemy. Kilka dni wcześniej, 18 stycznia, bocwanski rząd zatwierdził pozwolenie na powstanie opiewającej na 3 miliardy dolarów potężnej kopalni diamentów. Kopalnia prowadzona przez przedsiębiorstwo Jane Diamonds zostanie zlokalizowana na ziemia buszmeńskiej wspólnoty Kegikani-Kweni. Członkowie zagrożonej społeczności uznali postanowienie rządu za celowo przemyślany afront. Dlaczego rząd wydali licencję na prace górnicze akurat dziś, gdy nasza apelacja odnośnie dostępu do wody jest w toku? Pytali. Wygląda na to, że jest to ich odpowiedź. Mówią nam, że jeśli nawet wygramy sprawę dotyczącą wody, kopania diamentów i tak powstanie. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolna Media czytał Cykada.